Mamy godzinę 17, a to oznacza, że rozpoczynamy audycję Masz trzy Życia w akademickim Radiu Lus na 91, 6 FM. Ja się nazywam Kamil Mazur, a wraz ze mną są... Miłosz Szymczak i Michał Kawełka, audycję realizuje Andrzej Michałek. Przechodzimy do newsów bezpośrednio, a dużo się dzieje. Smutek w sercu mem za gościu, tak to można powiedzieć po wczorajszym tak, dniu. Cała Polska płacze. Cała Polska płacze po tym, co się wczoraj wydarzyło w Katowicach. A wydarzyło się to, że Polacy odpadli na półfinale w, na, na imprezie, na turnieju IEM w Katowicach w Can Counter Strike GO, drużyna Virtus. Pro Przegrała ze Szwedzką, tak? To jest szwedzka Tak, drużyna Szwedzi, bo tam teraz Fanatic. chyba dwóch, dwóch, dwie drużyny szwedzkie Szwedzka zostały. drużyna Fanatic, która Fanatic. zmierzy się w finale z drużyną... Y... Nie, chyba z Nipem. Z Nipem, tak. Co tak, jest ciekawe, że obydwie drużyny są ze Szwecji. Tak, tak. A a tak kiedyś w finale pod, po właśnie... Kiedyś Virtus. My... Pro walczył z Ninjas, prawda? Rok temu czy dwa lata temu? E, tak, ale wiem, że ostatnie mistrzostwa właśnie wygrało Virtus. Pro i teraz bardzo dużo nadziei były pokonane w nich, ale też no, byli w półfinałach, to też bardzo liczę, to jest mimo wszystko już gra na najwyższym poziomie i wczorajsze rozgrywki były na bardzo wyrównanym poziomie. Pierwsza mapa dopiero pod ogrywce, chłopaki przegrali, a drugą niestety A już drugą już nie dali rady. Pod koniec załamali się, ale dla mnie na przykład jest szokiem to była, pierwszy raz oglądałem takie rozgrywki przez no, że nie grałem tylko że patrzyłem i jak zobaczyłem na skalę, w pewnym momencie oglądało to 700 tysięcy osób. Tak. Ja byłem zaszokowany, że to jest taka skala, taka liczba. I to ciekawe też, później sobie włączyłem na Twitchu z polskimi, a jakby to na TESie ich słyszałem, mm. co oni gadają, więc... Też wielkie szacun chłopaków, że oni mają tak ogarnięte taktyki, że tam już nie ma takich... Jakby, no to jest sport zawodowy, to, znaczy, to że sport jest e-sport zawodowy. To ja też byłem szoką, że tam to nie jest nie pięciu obynek. graczy, tylko ich jest sześcioro, że mają jeszcze swojego trenera, trenera, którym dam radzi, ten, więc wielki szacun dla wszystkich drużyn, które tak wymiatają. A skoro już mówimy o IEM, ie to, to warto też wspomnieć o innych y, dyscyplinach, które tam się odbywają. Jeżeli chodzi o StarCrafta, trwa finał. Yy, Zest kontra Trap to są oczywiście dwa koreańczycy. Oglądasz buch. teraz? Nie, nie oglądam. Yy, bo to, to są dwaj koreańczycy, bo przecież jak jakżeby inaczej, jeżeli chodzi o StarCrafta 2. Jeżeli startowali sami koreańczycy. No. Tak, jeżeli chodzi o Lola to team W kontra team Solomit to też są takie cał całkiem dwa popularne teamy, więc chyba nikt zaskoczony jakoś bardzo nie jest tym, że one w finale się ze sobą spotkają. Finał się zaczyna o 18. A finał z CS-a chyba trwa też już teraz z tego ja nie co wiem, wiem. Zaraz będę yy, i ostatnia gra, która w zasadzie zaczęła się dzisiaj, czyli Hearthstone, yy, jakoś Ta za godzinę... Tak gra, bardzo dużo serca swojego wkładasz, tak Tak, jak teraz. za godzinkę bodajże się zaczynają półfinały, o 20 ma być finał, z takich większych nazw, że tak powiem, ników, które, które się pojawiły na IEM-ie to jest Amas w zasadzie głównie Amazon to on jest tutaj, jest, jest on tutaj głównym faworytem zwłaszcza, że najlepszy europejski gracz, czyli Kolento, odpadł, odpadł już w pierwszej rundzie. Mm -hmm. Więc jego w finale nie zobaczymy. Ja z kolei mam taką informację, bo cały czas, od dłuższego czasu w sumie mówimy o grze Earthcore Shattered Elements, która powstaje we wlusackim studiu Tequila Mobile. Jest to karcianka, która początkowo wyjdzie na platformę iOS, czyli na iPady, niektóre iPhone'y później. I ostatecznie ukaże też się na Androidach. Ciekawostka odnośnie tej gry to raz, że ona wyjdzie jeszcze w marcu, tak nam obiecano, a uh. dwa, że lektorem w polskiej wersji będzie uwaga. zgodnijcie kto będzie lektorem w polskiej wersji? To Linda. Jotr Kurde, tak. ja Myślałem że Linda. 10 punktów dla mnie. Myślałem że Linda. Słyszeliście kiedyś Linda w jakiejś grze? Nie, chyba... nie To pewnie byłem w jeździłach, ale. No, tam był, no, był. Był. był, ale osobiście właśnie każdy głowie. A propos i... jeszcze tych właśnie znanych imion to mnie strasznie rozwaliło to, że kiedyś w Mass Efekcie był Maleńczyk, że taka wielka reklama, że Maleńczuk podkłada głos i w ogóle z Mass Effect, tak fajnie. Okazało się, że mają tylko trzy kwestie jakiegoś strażnika. Wystarczająco. Ale reklama była. Ja pamiętam, jak grałem w przygodówkę taką łodrów, i ona była sproszczona i. Ojej, tam był z czterech było... pancernych. Tak, Włodzimierz Press z tak. czterech to było bardzo fajne, bardzo fajne nie właśnie... było słychać, że to on <laughs> tak Świetny gra naprawdę, świetny aktor jeśli chodzi o... I gry też polecamy klasyk, tak, Klasik. Kres, klasyk przez duże C tak. i G na końcu <gry> może kolejna informacja, którą podam to y, to jest taka zapowiedź, ale jeszcze bez terminu y, gry, The Case of Randolph Carter i to jest gra, która y, powstaje od jakiegoś czasu już na silnik adventure y, game to, coś, tam? E, coś tam studio, studio, tak, studio coś tam i to jest gra złożona przez wrocławskiego artystę Marcina Kuligowskiego. Szczerze po nazwie myślałem, że to jakaś kontynuacja Vanishing i ten Carter. Właśnie, <laughs> zobaczmy, że to jest nazwisko Carter, ale podobno ten tytuł wszystkim panom y, pana... Oj, zapomniałem nazwiska. Jest taki pisarz, który pisał te książki o Cthulhu, kojarzycie? A Lovecraft. Tak, właśnie. I Aha. właśnie y, podobno to jest oparte na jego powieściach. A Jezu, to, to tam będzie bardzo jakby to ująć... morocznie. Tak, Mrocz. dokładnie. Tak. tak I się bardzo fajnie, bo jest bardzo ładna pikselowa grafika, a podobno nawet już powstają udźwiękowienie gdzieś tutaj w tej bo to oczywiście jest Wrocławski artysta. Więc będzie ciekawie. Ja z Newsów mam jeden taki e, nie wiem na w jakich kategoriach go mam zamknąć. Absurd? bo wiem w Turcji chcą zakazać Minecrafta. I dobrze, bo siedzą cały dzień i grają. Tak, dzieci <laughs> grają, nie chodzą na piłkę, nie robią kebabu, bo to w Turcji tylko siedzą i grają Minecrafta. Absurdalne jest tłumaczenie dlaczego, ponieważ tam jeden, oni tam mają cały jakiś tam oddział ministerstwa, który zajmuje się wydajem kategoryzowaniem gier, czy w jakie tam kategorie wiekowe, i tak dalej, i tak dalej, i jeden z nich pracowników po prostu widział, miał jakby, nie wiem, zlecenie od swego szefa, żeby obserwować właśnie dągra i widział, że jego syn gra. I na początku był taki zachwycony, że tam wiadomo, rozwija pewien intelekt, bo trzeba budować, coś tam chronić. No ogólnie takie zaangażowanie umysłowe dopóki nie, nie, nie, nie zrobiła się noc i nie trzeba było zabijać zombiaków i to zabijanie zombiaków właśnie sprawiało, że ta gra rodzi, czy wywołuje agresję u dzieci bez przemoc o nie to nie, nie pierwszy raz kiedy teraz no, ale się dziwię, że to się dzieje w Turcji, a nie w Niemczech na przykład gdzie Minecraft jest legalny cały czas Turcja, no, Niemcy. Turcja. W sumie dzisiaj to jest zasiada ta granica. O właśnie, może oni teraz Turcji będą ściągali pomysły. Takie no. Być może. Ja mam z kolei informację o tym, że Microsoft to zapowiedział, że jeszcze w tym roku ukaże się adapter yy, do bezprzewodowych padów yy, Xboxa One, które będą działać na Windowsach. Wow. Ja w ogóle byłem w szoku, że one w ogóle na początku nie działałem, Tak jak działał. się bierze, że oni tak robią przerwę. To na pewno... 360 działa od razu chyba. Nie, nie. Też było po jakimś czasie, więc mi się wydaje, że to jest Ale dobrze że, dobrze, że się w końcu pojawi, bo ten Ale 360 działa. 360... 360... 360 działa bez adaptera żadnego. Normalnie chyba bez można. Bezprzewodowy? Po... Bezprzewodowy. Nie, bezprzewodowy bez trzeba mieć, żeby wiadomo, no no, no, przewodowy, to A przewodowy było USB, no, to było no, Ale też nie było tak, że działał przewodowy na, na samym początku, jak wyszedł. Tak, to, to też w jakimś czasie. Starowniki musieli jakieś zadziałać do Windowsa, więc... A ten jest to ulubiony, bo ma inny układ gałek niż jest zazwyczaj dlatego. No jest to. No ja mimo, że gram na playce to jak dla mnie ten układ Xboxowy jest taki wygodniejszy, no. Mimo wszystko. O, no, mimo to wszystko, już jest tak. Pochwała. To jest na tej pochwale zakończymy nasze newsy. Nasze newsy za chwilę wracamy z pierwszą z trzech gier indie, którą dzisiaj wam zaprezentujemy, czyli z. Hotline, Miami 2, wrong number. No, Słuchajcie audycji, masz trzy życia na antenie akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM. Przechodzimy do pierwszej gry, a mianowicie do hotline Miami 2. Miłoż w to grał, miłość nam opowie. Jeszcze pod tytuł Wrong Number, czyli złotem. przepraszam, że bez podtytułu tytułu <grym> Tak. to <Co> teraz? <grym> Okej, okay. w takim razie może zacznę od wyjaśnienia, czym jest to ta gra, bo nie wszyscy musieli grać jedynkę. I nie musieli też nie grać, żeby się dobrze cieszyć dwójką, bo fabuły nie są powiązane. Nie? Nie. Ale to smutne. Ja zawsze nie to lubię. To dobrze. Ale jedynka była taka... Ja, afa, też. Afa... ja bym chciał takie słówko afabularna W jedynce nie było jakiejś specjalnej fabuły, bo to nie o to chodziło w tej grze. A w dwójce już się o to postarali. Ale może od początku. Hotline Miami to jest taki gatunek gry, gdzie mamy widok z góry. Nie izometryczny, tylko centralnie z góry. To jest to samo co GTA pierwsze, GTA, pierwsza albo na przykład Postal 1 też tak wyglądał. I jest faktycznie nawet wzorowane na nie w ten sposób, że jest oś, taka grafika ale ośmiobitowa, 8 -bitowa. Dużo pikseli, chociaż muzyka akurat nie jest 8-bitowa, ale... Taka jest moda teraz najwyraźniej. Tak. No, wracamy do korzeni. I w grze gramy w ten sposób, że poruszamy się naszą postacią po tej mapie widocznej z góry, a myszką obracamy się dookoła i korzystamy z posiadanych przez nas broni, czy nawet pięści, jeżeli tej broni nie posiadamy. I chodzi o to, żeby po y, to podzielona na poziomie i w każdym poziomie musimy po prostu wybić wszystkich na mapie. To jest jedyne zdanie jakie w tej grze mamy. Więc tak ta gra wygląda, a jeśli chodzi o szczegóły, to na przykład y, może porównam trochę dwójkę do jedynki. Bo dwójka moim zdaniem to jest y, to samo co jedynka, bo naprawdę się wiele nie różni, y, ale te różnice trzeba wypisać. Po pierwsze... Y Oczywiście nowe poziomy, więc to można równie dobrze by uznać za jakiś dodatek do jedynki, ale taki bogaty. No ale żeby zaznaczyć, że jest taki duży, to oczywiście jest kolejna część. E, bo mamy bardzo dużo poziomów e, do zagrania, w tym trochę niektóre się różnią od jedynki. Na przykład jest parę poziomów, które się odbywają w dżungli. E, I to jest... Taka kontra wtedy tylko z góry. Podczas wojny, tak. To jest e, bardzo fajny klimat, bo nas trochę, no powiedzmy, z, trochę nas... Nam się nuży to wszystko, jak cały czas walczymy w jakichś zamkniętych pomieszczeniach i nagle wrzucają nas na dżunglę. I to jest akurat fajne. Tym bardziej, że w tej dżungli dostajemy zupełnie nowe bronie. A powiedz mi miło, żeby to tak wspomniałeś o czym jest mniej więcej Hotline Miami, ale nie wspomniałeś o rzeczy pierwszej, która mi się po prostu rzuca do głowy, jeżeli słyszę Hotline Miami, czyli, o to, czyli to, że ta gra jest po prostu przesadnie brutalna. Mm, tak, można powiedzieć, że ta gra jest brutalna, bo... Mm sam sposób, w jaki zabijamy tych ludzi, oprócz tego, że strzelamy do nich z shotguna albo ciachamy nożem, to możemy też po prostu już takiego leżącego na ziemi, powiedzmy, przerzuconego przeciwnika dopaść i na przykład, nie wiem, co on mu robi z tą głową, ale się leje strasznie dużo krwi. Nie widzę dokładnie, bo za dużo pikseli, ale wiem, że na przykład w jednej misji w dwójce skręcił komuś kark, ten, ten mój bohater. Taki Tarantino trochę trochę. No, Tarantino to nawet jest, powiedzmy, łagodny w stosunku do. Tego. Wow, to. Gra musi być wesoła. Tak. Ym, w grze chodzi też. Może opiszę klimat gry, bo on jest dość specyficzny. Klimat gry to lata, jakby, powiedzmy, przełom lat 80. i 90. w Miami. Można też trochę y, doszukać się pewnych nawiązań, na przykład do jakichś seriali czy filmów z tego okresu, bo chodzi o to, że. Ym, i to są tak jakby podobne lata jak w Vice City, tak? Tak, to nawet bardzo dużo sobie widać, tym bardziej, że na przykład w menu, jeżeli wybieramy poziomy poszczególne, to wybieramy je, to one są kasetami VHS i my po prostu wybieramy te kasety z jakiegoś tam zbioru. W Vice City pamiętam, był motyw kasety magnetofonowej. I klimat jest dość specyficzny, znalazłem takie hasło w internecie nawet w jednej z recenzji, które określiło go hasłem... Yy, to się nazywało hasło? Disco Noir filmy nowa, wszyscy wiedzą na czym polegają, są roczne, takie trochę niepokojące, a tu jeszcze w klimacie disco, czyli nie mamy ciemnego wieczora w szarych barwach, tylko wszystko kolorowe i jeszcze świeci na po oczach. I coś w tym stylu to, to jest, ponieważ mm, w ogóle gra jest bardzo psychodeliczna sama w sobie. Ekran, już sama, powiedzmy, plansza gry trochę tak jakby się buja, w zależności od tego, jak się poruszamy pani po postacią, to tak trochę nie jest stabilna ta plansza, można powiedzieć. Oscyluje cały czas ona? No. Tak, oscyluje sobie od lewej do prawej, jak biegamy. Przenosimy środek ciężkości naszą postacią w tej planszy i jest już trochę niepokojące, tym bardziej jest bardzo dużo różnych kolorów błyskających. Jest oczywiście muzyka, która, jest, która była w 1 tutaj, tutaj również, powiedzmy, utrzymano poziom i muzyka jest, zależy, w miejscami jest po prostu taka spokojna, melancholijna, lautowa, a miejscami jakby wier wiercono nam w głowę, w głowę wiertarką, o. Mózka o elektroniczna, bardzo niepokojąca, bardzo psychodeliczna. Na pewno jest dobra, jeżeli chodzi o to, że musimy przejść ten poziom jak najszybciej i jak najskuteczniej, bo cała gra sprowadza się do tego, że te poziomy są dość trudne, więc jeden poziom powtarzamy powiedzmy z 10 razy, żeby go ukończyć i znaleźć odpowiednią strategię, bo tu chodzi o to, że musimy dobrze się schować przed przeciwnikiem, potem jakoś go zajść, że na przykład jak mamy broni, żeby zrobić broń trzeba jakoś dobrze zajść przed przeciwnika z bronią i mu ją odebrać, żeby dalej móc niszczyć kolejnych. A, właśnie, czy broń ma jakąś limitowaną amunicję, czy jeżeli już zdobędziemy broń, to możemy jej używać już do Nie, nie, broń ma bardzo limitowaną amunicję, więc powiedzmy, tym bardziej, że jeżeli ktoś z niej strzeli, to już jest mniej w magazynku i my ją później odbierzemy, oczywiście. Więc broń zmieniamy jak rękawiczki, bo jedna nam starczy, powiedzmy, bierzemy już odgarda z sześcioma pociskami, sześciu kolejnych nam starczy, musimy szukać kolejnej. No ale zazwyczaj, któryś z nich będzie miał kolejną broń. Poza tym zawsze mamy bronie takie, które się nie kończą, czyli baseballa, noża, piła łańcuchową i, tak, i, tak, i tak dalej. W tej grze doszło parę broni, na przykład w tym etapie wojennym w dżungli. Mamy miotacz ognia, taki ręcznik, karabin maszynowy, czy ciężki CKM. Zmieniło się też to, że zmieniły się trochę maski, bo nie powiedziałem o maskach. W grze przed każdym poziomem, który rozpoczynamy, wybieramy sobie maskę, jaką zakładamy na głowę, żeby żeby w niej zawierać przeciwników. Każda maska ma różne właściwości. I w jednej c było tych masek, masek bardzo dużo, tutaj też jest ich dość dużo, ale się trochę zmienił repertuar. Mimo to y, są bardzo y, przydatne w każdej z misji. I to się zmieniło też to, że w jedynce było zaledwie dwójka bohaterów. Tutaj mamy chyba aż trzynastu, i każdy z nich ma też jakieś y, zdolności y, indywidualne. Ej, a powiedz mi, czy to jest tak samo jak było z jedynką? Jedynka była bodajże tworzona w game makerze, chyba. Tak. I czy dwójka w... też jest tworzona gamemakera, czy już twórcy poszli krok dalej i postanowili sami wszystko jakby napisać od początku? Tam było napisane, że to, był, że to jest yy, silnik komercyjny na bazie GameMakera, więc trudno mi powiedzieć, czy faktycznie to jest po prostu gamemaker 7 czy to już jest coś, co wyrosło na tym silniku, ale w każdym razie rozrywka jest identyczna. Powiedzmy, że nowe mapy do starej gry, plus jakieś zmiany w broniach i maska. To powiedz mi, warto czy nie warto? Zdecydowanie warto, bo to nie jest jakaś nowość, ale jest tak samo fajna jak jedynka, więc na pewno warto w to zagrać i no, świetnie się przy tym bawić. Zagra w to ktoś, kto nie grał w jedynkę, będzie się dobrze bawił? Oczywiście. To polecamy w takim razie i za chwilę wracamy z kolejną grą, kolejną grą indie. Życie. Słuchajcie, audycji. Masz trzy życia o grach wideo, i przechodzimy teraz do kolejnej recenzji, kolejnej gry indie, którą jest Shank 2. I ja się przyznam, że Shank 2 kojarzę tylko z, dlatego, że yy, główna postać jest pokazowana zawsze przy tym tytule gry i jest dość charakterystyczna. Tak, to jest taki prawdziwy, twardy dzik, ale do niego zależy, że przejdziemy. Jeżeli ktoś myślał, że po grze hot, hotline Miami, przejdziemy, która była brutalna, przejdziemy do jakiejś kreskupkowej, miłej, odstresowującej gry, to grubo się pomylił, wiem, Shank 2 jest grom. Niesamowicie brutalną. Może nie aż tak specjalnie jak Hotline Miami, ale tak, to jest taka kreskówkowa gra 2D, platform, platformowa gra 2D kreskówkowa, e, rysowana odręcznie i to jest bardzo sympatyczne, to widać, że to jest postarana, ale na tym tutaj jakby słodycz tej gry się kończy, bo wcielamy się w postać Szanka tytułowego naszego protagonisty, który jest takim naprawdę typowym BDS-em. to jest człowiek, który nie je miodu, żuje pszczoły. Tak, to jest właśnie taki rodzaj człowieka. I on był mafijnym zabójcą, to też, no jaka jedna profesja, no, nie zostanie stanowcze, musiał być kimś twardym. Ale takie życie, no nie wiem, nawrócił się, nawrócił się to złe słowo, ale postanowił zmienić coś i odkupić swoje winy i przy okazji ochronić swoich bliskich, przed, bo jak wiemy od mafii nie można odejść. Więc Shank postanowił mafię zniszczyć. I... Sam. Tak, sam. No, jak typowy facet, <głos> co się <głos> będzie prosił. Eee, I tak naprawdę fabuła tej gry jest bardzo uboga, można powiedzieć, ale nie na tym ta gra polega. Ja nie będę zdradzał, co się dzieje w dwójce, bo tą z tą mafią było bardziej jedynka. Więc ta gra ma to tak jakby ciągłość fabularną zachowaną, ale ta fabuła jest znikoma. A zresztą nie będę tutaj wam spoilerował. A o samej grze, tak jak już wspomniałem, to gra platformowa 2 w której naszym zadaniem jest przejść z lewej strony do prawej. Czyli klasycznie. Klasycznie, ale przy okazji trzeba wyciąć w pień wszystkich, którzy nam tą drogę zagrodzą. Ale wszystkich? Czy można kogoś przeskoczyć czy coś i uciekać? E, chyba nie można. Chyba to jest tak, że sekwencje są takie, że są zablokowane i trzeba wszystkich wykończyć i na samym końcu jest boss, czyli taka standardowo. I cały czas jesteśmy w roli Shanka i tam tylko przez pewien moment możemy się wcielić w taką dziewczynę, która im pomaga i ta dziewczyna tam później też można się wcielić w kooperację, ale to jest za chwilę. Więc gra polega na tym, że musimy przedrzeć się przez cały złogi, złowrogie świat, który nie chce nam pozwolić przejść, musimy ten świat po prostu najwzwyczajniej wyciąć w pień. Pomagają nam w tym nasze bronie. Mamy ich jakby trzy kategorie, yy, które takie główne, że to broń lekka, czyli lekki atak. Mam Zazwyczaj startuje się od dwóch takich małych, szybkich noży. I to jest lekki atak, on jest bardzo szybki. Nie, nie zabiera dużo tam HP, ale też nie, nie przechodzi przez różne tarcze, blokady itd. Nasi przeciwnicy bronią się. Drugą bronią jest broń ciężka, to startujemy od maczety. I trzecią bronią są pistole, jakby, takie jakby rzucana, dystansowa broń. To są rzucane noże, pistolety i jakby w tych, tych trzech grupach te nasze bronie odblokowujemy sobie nowe. Zamiast, nie wiem, maczety możemy mieć piłę mechaniczną, która daje dużo frajdy. E, I tak dalej, i tak dalej. Zamiast nożyków, pistolety. I też mamy do tego, jakby to nie jest czwarty rodzaj broń, tylko taki jakby dodatek granaty. W postaci zwykłych granatów, czy granatów mołotowa, koktajlów bardziej. To można A mówić, że przeciwnicy mają czasami tarcze, tak? Tak, w których mają Których nie przebijamy a czy my możemy mieć tarczę? Nie, my nie możemy mieć tarczy czyli my mamy full agro. Tak, full agro. Możemy e, łapać przeciwników, to też jest taki ten, że jak ich to możemy jakieś efektowne featurey. Ta gra w ogóle jest bardzo taka dynamiczna, tam krew się leje, głowy latają, wszystkie różne dłonie, stopy. Jak widziałem, w ogóle grafika nie wygląda na taką, która nie zwiast... ta grafika nie zwiastuje tego, że ta gra będzie brutalna. Ona wygląda tak raczej właśnie to jest standardowo, tak, raczej, taki... tak kreskówkowo bardziej. Tak, właśnie na samym początku mówiłem, żeby nie dać się jakby zaszufladkować tej grze, że, że w o jak ładnie, a tu łup, maczeta leci. No, nie róbcie więc, tego w domu. Nie, nie nie róbcie tego gromu, w domu. Więc gra jest bardzo sympatyczna. Gra doczekała się też trybu kooperacji. Tylko, że niestety to nie jest taki fajne, że możemy przejść całą grę z naszą drugą połówką czy znajomym po sieci, bo ta gra jest wydana na Steamie, to też duży plus. Tylko mamy taki znany tryb kooperacji, że e, znane przez w, i wykorzystywane przez wiele gier e, jakby fale przeciwników. Jesteśmy na zamkniętym terenie, mamy chyba tam trzy skrzynki z amunicją, które musimy bronić i nas rzucają nam kolejne fale przeciwników, w tym coś tam, nie wiem, inżynierowie są, którzy próbują nam to wysadzić. Ojej, to mi się przypomina od razu gra <śmiech> Little Fighters. <śmiech> I tam, ale nie, my nie możemy chodzić w prawo, mamy mhm. ograniczone... A, czyli po prostu mamy tak, taką małą arenę jakby, tak, trzy, trzy poziomy, bo to jest, możemy sobie skakać nam góra-dół i musimy te nasze trzy skrzynki, które są na parterze, pierwszym, drugim piętrze, musimy to obronić. Jakieś tam, wiadomo, że miało być bez żadnego kooperacji, to zawsze lepiej, że jest cokolwiek. Mimo, że ubogo. Mimo, że ubogo, to, to fajnie. Właśnie, I... bo mówisz, że jest ryb kooperacji, który jakby no, wydłuża nam rozgrywkę, że możemy sobie tak, potem jeszcze tak, grać. Tak. A czy jest sens przechodzić singla jeszcze raz? Wiesz co, są znajdźki znajdź jej w postaci życiorysów różnych bohaterów, które tam są opisywane i tam są jakieś osiągnięcia na Steamie, więc no, na pewno są... A, czyli są achievementy, to już a, tak, wszyscy tak, są w domu, tak, którzy tak. lubią zbierać przejście gry to jest yy, bodajże 8 epizodów. Każde po pół godziny, więc około 4 godzin. Ta gra kosztuje naprawdę teraz kilka złotych. Takich można jakby w ramach, jak, ramach zamknąć, więc za te 4 godziny to jest fantastyczna A teraz grasa. już się opłaca. Tak, to, to nie jest jeszcze jest the order, który w mówię, że trzeba poczekać. Tą grę już można kupować, taniej nie będzie. A jedynka była, <grym> w sensie duże są różnice w tym. z Nie, nie, nie. Tak naprawdę te gry są, one są stworzone przez to samo studio, przez Clay Entertainment. To są Kanadyjczycy, którzy e, mają swojego, oni są pod EA. EA tam był taki program EA Partners mhm. i oni tam wyhaczyli tych Kanadyjczyków i oni wypuszczają ich grę i oni stworzyli oby te dwie gry i one są jakby na jedno kopyto, tylko że no, nowe mapy, nowe nowe plansze, nowe te różne sprawy. Czyli mamy zupełnie podobną sytuację jak z Hotline Miami, tak? W stylu. No no niestety akurat teraz tak jest, ale ta gra jest bardzo odstresowująca. Po a nie wiesz przypadkiem, niu, czy, czy jakaś trzecia część się ten? Będzie nie zdałaś, mam pojęcia. Ta gra, ma, m, pierwsza część, miała premierę w 2001 roku, ta miała w 2010, y, co ja powiedziałem, w 2010, 2010, a ta miała w 2013, więc ona już ma dwa, y, w Polsce, to warto daje, że w Polsce, bo na świecie miała rok wcześniej. Więc ona u nas ma dwa lata, więc aż taka stara nie jest. Na pewno nie jest brzydka, bo to jest odręcznie rysowana, więc to się nigdy nie zestarzeje. I tutaj Miłosz coś pokazać tak, na siebie. ja mam pytanie takie, czy, jak z trudnością, bo moje hotel Miami a, to właśnie, jest takie, że się klepie właśnie, jeden poziom właśnie, przez właśnie, właśnie. godzinę z Trudność tej gry. Mamy do wyboru dwa poziomy. Normal i Hero. E, przy czym e, normal już jest bardzo ciężki. Ja czasami tam z bosami jest bardzo duży problem, bo czasami są tak... Kiedy my jesteśmy twardym kolesiem, to oni są jeszcze twardsi, więksi. No, zazwyczaj sobie są dużo więksi od nas i ciężko ich przejść. Ja na hero sobie nie wyobrażam tej gry. Ten, na samym początku gry bardzo fajnie jakby zwiastuje to, że normal są jakby dwie minki szanka. Normal jest taki wkurzony, a hero to już w ogóle taka agresja po całości. Więc ja nie próbowałem hero. Normal jest trudny. Podsumujmy. Polecasz? Polecam. Szczególnie za, za te pieniądze, jakie Teraz można kupić tą grę 4 godziny. Dru druga gra dzisiaj i drugą Indie. polecamy. Tak. To, ten, co co się, dzieje? Co to, się ty, dzieje? Ty też musiał nie polecać Twoją grę. No nie właśnie. wiem, czy, czy będę w stanie. Musisz zmienić teraz swoje zdanie. Muszę zmienić grę, grę szybko. Musisz. I za ten... chwilę, no właśnie, proszę bardzo, Kamil. I właśnie powiedziałem, że tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć historię naszą z Shank 2. A za chwilę wracamy z historią, tym razem już nie tak bardzo brutalną, ale wciąż. Indie. Pozostało Przypominam, że słuchacie audycji Masz Trze Życia w akademickim Radiu Luz na 91 i 6 FM i teraz po naszych dwóch brutalnych jakże grach przychodzimy do gry troszkę mniej brutalnej, Trochę ale mniej ciągle brutalnej. gry Indie. Ciągle gra Indie no, ciągle, ciągle gra Indie, do, ciągle gra indie która wygląda na taką z innej epoki. Z innej epoki. Y, mówimy tutaj o grze Rogue Legacy, gra, która była w mar... teraz jest marze, czyli w lutym. W lutym była, w PlayStation Plus była za darmo, a ogólnie można ją na Steamie kupić i no i nadal na PlayStation 4, na PlayStation Station Vita. Jest to gra platformowa z widokiem z boku, czyli takim prawdziwym platformowym widokiem. Yy, graficznie od razu powiem, bo to jest pierwsza rzecz, którą widzimy, jakby nie było. Yy, nawiązuje do takich starych czasów Castlevanii, czy gry, która się nazywa Rogue. I to nie jest przypadek, że ta gra się nazywa Rogue Legacy, bo, bo właśnie była jakieś gra Rogue, w której dostawaliśmy jakby jednego bohatera i trafialiśmy do losowo genero generowanego zamku i tam po prostu zbieraliśmy skarby. Tutaj wybieramy jednego z trzech bohaterów, wchodzimy do losowo generowanego zamku, zbieramy skarby, musimy pokonać czterech bossów jakby w każdej, z... bo zamek dzieli się na cztery lokacje, w każdej z nich mamy jednego bossa dużego i potem jest taki boss ostateczny, ale żeby nie było tak prosto, Nasza pierwsza postać najprawdopodobniej umrze zaraz po tym, jak tylko wejdzie do tego zamku, bo przeciwnicy są wymagający. I tutaj jest taki największy feature tej gry, czyli jeżeli nasza postać umrze, całe nasze zdobyte doświadczenie, czyli jakby skille, które sobie kupiliśmy, plus pieniądze, zostają dla naszego potomka, którego potem wybieramy z kolejnych trzech postaci. I jeżeli nie wydamy tych pieniędzy, to te pieniądze zabiera nam na wejście do zamku Haron nieprzypadkowa nazwa akurat. Mm. Ale wcześniej właśnie możemy sobie ulepszyć postać. I to jest po prostu coś, co miażdży system. Na początku grasz i cały czas dostajesz w tyłku i denerwujesz się, ale potem jak twoja postać jest coraz mocniejsza i te, ci przeciwnicy już umierają szybko idziesz coraz dalej, to jest coraz ciekawsze. Gra nie ma jako takiej fabuły. Chodzi po prostu o to, żeby dojść do, do ostatniego bossa i go pokonać. Tyle. A tu też nam taka masakra, wyrzut twój tata, dziadek, pradziadek, wszyscy zginęli z tym samym miejscu, a ty się też tam pakujesz. To Szybko to jest że ogóle... jest i ja, śmiara, hura. Tak, ja, ja w ogóle jestem... <śmiech> Trzech synów. W tym momencie po dwóch tych bossach, bo jeżeli raz pokonasz jakiegoś bossa, to już drugi raz go nie musisz pokonywać. Yy, I ja w tym momencie, jeżeli zaczynałem grę w roku zerowym, to w tym momencie u mnie jest rok 3900 któryś, jeżeli chodzi o te pokolenia. Więc sobie wyobraźcie, ile razy ja już przegrałem. A ile trwa pokolenie w tej grze? Tam jest chyba losowo od 20, 20 do 40 lat chyba, mm -hmm. w zależności jak się trafi. Jeżeli chodzi o te trzy postaci, które możemy wybrać, one są za każdym razem genero generowane losowo. Później możemy odblokować umiejętność, która jeszcze raz je przelosowuje. I mamy parę klas postaci. Jest spelunker, który jakby pokazuje nam na mapce od razu, gdzie są jakieś skarby. Jest Barbarzyńca, czyli taki, który mocno łupie i ma dużo życia. Jest Paladyn, który może blokować ataki, takie tam rzeczy. Jest Mag, który, które te klasy jakby potem wraz z kolejnymi zdolnościami ewoluują, stają się coraz mocniejsze, mają kolejne jakieś tam mocniejsze zdolności. Oprócz tego, każda postać ma jeszcze jakąś umiejętność specjalną, albo dwie umiejętności specjalne, i tutaj się zaczyna, po prostu twórcy sobie robią jaja po prostu chyba, momentami. Bo są y, zdolności typu zespół niespokojnych jelit. <grymkań> to jest chyba draż, y, nie, drażliwych, drażliwych jelit, ta, coś takiego. Y, gdzie to chyba, na przykład, w skrócie stars, to czasami, to czasami po, podczas skoków wydajemy inny dźwięk niż zazwyczaj byśmy podski, podskakiwali. Oprócz tego krótkowzroczność, dalekowzroczność i wtedy naprawdę mamy rozmazany ekran w niektórych miejscach. Daltonizm, to mamy czarno-biały ekran, a niektóre zdolności są naprawdę przydatne. Na przykład jest coś takiego jak, nie wiem jak to jest tłumaczone na polski, No Food Pulse, gdzie jeżeli chodzimy po takich platformach, z których kolce wychodzą, jeżeli na nie stajemy, to jeżeli mamy tą umiejętność, tam chorobę, to tego po prostu nie ma, nie wychodzą te kolce, więc to pomaga. A czasami też dalej odrzucamy przeciwników. To jest też przydatna umiejętność, a czasami jeżeli ktoś nas zaatakuje i nas trafi to przeklinamy. To nie jest przydatna umiejętność <gry> najwyraźniej, ale jest. Jeżeli chodzi o drzewko rozwoju to jest ono całkiem pokaźne i z każdym kolejnym wydanym punktem kosztuje coraz więcej, więc y, trzeba bardzo dużo walczyć, żeby, żeby jednak zdobyć te punkty. Oprócz tego możemy kupować sobie lepsze zbroje i runy na te, na te elementy ubioru. Które pozwalają nam na double jumpy, pozwalają nam na jakieś przyspieszenie, wysysanie życia z przeciwników. Takie rzeczy, które to ułatwiają rozgrywkę. A ta gra ma jakiś konkretny cel? Czy pokonanie głównego pokon... bossa. Głównego bossa. No. I w zasadzie pomszczenie jakiegoś tam księcia, który, którego nasz. I wszystkich w przodek. <laughs> chciał pokonać. Nie? No, no, no Michał, tak ale... lekko tych, że mówisz, a jak ja ją widziałem, to nas przerażająca. Raz, że jest grafika tak dokładna, tak ładna, że niektóre potwory są straszne, a dwa, że muzyka jest bardzo niepokojąca. To mi się kojarzy trochę z muzyką z Diablo na przykład, taka niby y, jakieś tam takie instrumenty średniowieczne, ale gdzieś tu elektryczna gitara wchodzi. Tak, ale tutaj jest akurat właśnie to, że na początku jeżeli zaczynamy grać, to wchodzą takie ośmiobitowe elementy, jeżeli chodzi o muzykę. I przechodząc z lokacji do lokacji, ta muzyka też się zmienia i ona zaczyna się tak od ośmiobitowych, ale im dalej w las, że tak powiem, i jest też zresztą las jako lokacja, <laughs> tym ta muzyka coraz bardziej staje się taka już współczesna, używająca już nie tylko ośmiobitów, tylko no, jednak czegoś więcej. Po lat trochę się zmieniło. I po, powiedzmy, ponad setce wejść do tego zamku, szczerze mówiąc, yy, muzyka z, tego z tej pierwszej lokacji, przez którą zawsze musimy przejść, no już wcale mnie nie cieszy. Jest taka lekko, co prawda niepokojąca, ale oprócz tego jest denerwująca już na dłuższą metę. Na szczęście czasami można spotkać szafę grającą i można sobie zmienić. Aha. Ale to jest też w zależności od szczęścia. Jeżeli chodzi o przeciwników, jest ich całkiem duża różnorodność. Są oczywiście szkielety, jakieś tam... Szkielety zawsze muszą być. Muszą być. Wilkołaki, muszą być jakieś zawsze. latające czaszki jakieś duszki, takie raczej standardowe duszek Tak, standardowi <gry> przeciwnicy, jeżeli chodzi o takie nawiedzone zamki. I każda kolejna część wprowadza paru nowych może przeciwników plus inne kolory inne kolory tych starych przeciwników, które są po prostu którzy są po prostu mocniejsi. A długo ci zajęło przejść tą grę? W długo w nią już grasz? Ja już nie nią gram od, growego, od jakichś dwóch, trzech tygodni, ale tak całkiem porządnie w nią gram. I mam 120 któryś level, w sensie mniej więcej tyle wydałem już punktów na, na punkty doświadczenia. Golda to nawet nie wiem ile zdobyłem i pokonałem tylko dwóch bossów z tych pierwszych dwóch loka lokacji i po prostu jest mi bardzo smutno, bo na YouTubie widziałem, że ludzie z 60 levelem przechodzą całą grę, a ja mam 120 i jest mi po prostu bardzo ciężko. Na YouTubie zawsze żyć. się znajdzie ktoś kto zrobi to lepiej. Ale grali w sumie na PC-ie, może to jakoś pomaga. Ja no. grę bardzo polecam, bo no po prostu miażdży system. Wciąga niesamowicie, mimo że jest taka bardzo niepozorna. To, to człowiek zaczyna grać, kończy, pada w sensie i nagle mówi, a dobra, to wydam jeszcze tego golda, co mam. A skoro już wydałem tego golda, to dobra, wejdę do tego zamku, jeszcze Zobaczaj. zobaczę, może, może coś mi się uda jeszcze u, u, tutaj ugrać ciekawego. Także, także to jest na pewno wielki plus, no bo nie każda gra ma, ma taką siłę przebicia, że no wciąga, wciąga osiernie. więc y, no co, ja wam polecam. Kupujcie, jeżeli będzie gdzieś w jakiejś promocji na Steamie, bo na Steamie pewnie będzie tańsza niż na PlayStation Store, <śmiech> nie oszukujmy się. <śmiech> No A ci, tak. którzy mieli, pl, mają PlayStation Plusa i ściągnęli, ale nie zagrali, zagrajcie, bo naprawdę warto, chyba że nie macie dużo czasu, to wtedy nie próbujcie, bo, bo się wciągniecie i nie wyjdziecie. I tym chyba będziemy powoli kończyć. Jeszcze no, wam przypomnimy, że jesteśmy wszędzie, jako masz trzy życia. Gdzie jesteśmy, Michale? Jesteśmy na YouTube'ach. Jesteśmy na YouTubach. Na Facebookach i na Twitterach. Wszystko ukośnik Masz trzy życia. Tylko C z, z tam. Bo tak. ja zawsze mam problem z powiedzeniem z tego. Jakoś tak. Musimy sobie nagrać coś. Tak na dyktafonie będziemy puszczać. Plus opuszali. oczywiście Mej. możecie naszej audycji słuchać też w formie podcastu, na Mixcloudzie i na iTunesie. Wszystkie linki oczywiście na naszych Facebookach, YouTubach, wszędzie. Wszędzie po wszędzie. prostu nasze linki Otworzysz lodówkę, są, więc <laughs> y, możecie tam najświeższych informacji szukać. Podcast też się już niedługo pojawi. Plus y, z Rogue Legacy nagranie na YouTubie też zobaczycie. Przez ostatnią godzinę byli z wami Michał Hawełka, Miłosz Szymczak, Kamil Mazur, a audycję realizował Andrzej, Andrzej Michałek. Do usłyszenia za tydzień. Cześć! Cześć.